Kuchacie wiki radia! Cześć, nazywam się Tomek, Tomek Bladyniec. Chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę na temat przedsięwzięć, z którymi się zajmuję od pewnego czasu. Jest to współpraca między społecznością polskiej i białoruskiej Wikipedii. Od około dwóch lat, nawet troszeczkę dłużej, ja i moi koledzy zajmujemy się budowaniem mostów między polską i białoruską Wikipedią. E, i chciałem tutaj pokazać owoce naszej pracy, dotychczasowej. E, jest to rozwinięcie i aktualizacja prezentacji, która była pokazana na Kijowie, na konferencji e, wschodniej, wschodniej Europa. E, no, ale tam Polaków było kilku, a tutaj jest e, dużo większa, dużo większa epidemia, także myślę, że warto pokazać to raz jeszcze i w zaktualizowanej formie. E, Może kilka słów na temat e, białoruskojęzycznych Wikipedii. To jest dosyć ciekawy temat, moim zdaniem, dlatego, że są dwie. E, język białoruski, e, no, no, za chwilkę o tym jeszcze powiem, ale e, istnieją dwie białoruskie Wikipedie. E, nie są to dwa języki, tak naprawdę, jest to jeden język. W 1933 roku była reforma. A, języka, reforma ortografii i część, część wikipedystów chce używać współczesnej ortografii, takiej jakiej się używa w szkole. Część postanowiła używać tej starej ortografii sprzed 1933 roku, jest to, jest to związane z przyczynami politycznymi, dlatego że wielu ludzi uważa, że tamta reforma miała na celu a, niszczenie języka białoruskiego, czyli, czyli jego rusyfikację więc osoby, które są negatywnie nastawione do, do rusyfikacji czy w ogóle do, do, do Rosji w szerokim pojęciu, starały się używać tego białoruskiego jak w formie jak najdalszej od języka rosyjskiego i konflikt był na tyle silny, że nawet te dwie grupy nie były w stanie pisać jednej białoruskiej wikipedii. Yy, Wikipedia białoruska w ogóle powstała w 2004 roku. W 2007 roku doszło do podziału. Myślę, że dzisiaj już nie, nie mogłoby dojść do podobnej sytuacji, dlatego, że ostatnio była próba stworzenia chyba czarnogórskiej Wikipedii i, i, i władze Wikimedii powiedziały, żeby, żeby po prostu czarnogórcy pisali razem z Serbami jedną Wikipedię. Natomiast tutaj była taka historia, że poproszono o... Znaczy, część społeczności udowadniała, że należy utworzyć ten drugi projekt. Ten był najpierw w inkubatorze. Potem nagle przeniesiono z inkubatora pod główną nazwę, drugą zablokowano, potem drugą odblokowano. E, troszeczkę to wszystko było takie na ura. No i w tej chwili mamy dwie aktywne białoruskie wikipedie, które, e, które, które powstają osobno, mają dwie osobne społeczności. E, Wikipedia, która jest pod adresem BE, Liczy się 85 tysięcy artykułów administratorów i prawie 50 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Ona jest tą większą. No, biorąc pod uwagę to, jak e, mało ludzi używa języka białoruskiego, to nie jest to wcale taka mała Wikipedia. To jest ta pisownia oficjalna? To jest ta pisownia oficjalna. I Belix Old e, to jest ta tarszkiewica, czyli ta sprzed reformy 1933 roku. E, no jest prawie połowę mniejsza. No, to rozszerzenie BAKES OLD nie jest związane z tym, że jest to jakiś międzynarodowy kod języka, tylko po prostu było to takie tymczasowe oznaczenie, że to ma być zamknięte i nie edytować. No, ale później otwarto to i, i są W ja To W momencie, zostało zamrożone, a później zostało odłożone. Tak tak, tak, tak, pytanie. Ja mam pytanie, która w tej chwili, czy one idą w łeb, czy któraś jednak. No jak widzisz, jedna z dynamikań. O, o przyroste, no e, pierwsza, dynamika, na... dynamika też jest na korzyść tej opcji. Dwa razy więcej artykułów powstaje na B niż na BXO. chociaż e, na początku sytuacja była odwrotna. Więcej artykułów i więcej przygodało na tej tarzewców. Tak. Jeżeli chodzi o korzyści, które widzę ze współpracy między polską i białoruską społecznością Wikipedii, podzieliłem je na trzy grupy. Są korzyści uniwersalne, które dotyczą w zasadzie każdej współpracy międzynarodowej. To jest to, że no, wspieramy i rozwijamy Wikipedię jako źródło wolnej niezależnej e, informacji. W krajach autorytarnych jest to szczególnie istotne. Dlatego, że tam, gdzie, gdzie władze starają się jakoś tam ograniczać dostęp do, do informacji, miejsce, gdzie, gdzie ludzie mogą sami umieszczać informacje, jest, jest bardzo cenne. No i drugim powodem, z którego też wynika trzeci, jest to, że współpraca między dwoma rozdziałami prowadzi do większego obiektywizmu ich obu. Dlatego, że my tutaj w polskiej Wikipedii mamy skłonność, czy tego chcemy, czy nie chcemy, do pewnego polonocentryzmu. Dlatego, że używając polskich źródeł, mamy wrażenie, że pewne podejście pojmowanie pewnych zjawisk, czy pojęć, ma charakter uniwersalny, a często zaglądając do innych źródeł, z innego kraju, może się okazać, że wcale nie jest to takie podejście uniwersalne. I zaglądając na przykład, do białoruskich źródeł, na przykład w dziedzinie historii, czy pewnych pojęć, okazuje się, że oni mają zupełnie inne podejście. I uzupełnienie naszej Wikipedii o ich punkt widzenia wzbogaca naszą Wikipedię, przybliża ją do, do obiektywizmu. No i pozwala się właśnie uwolnić troszeczkę od tego poloncentryzmu. To oczywiście działa także i w drugą stronę. Także staramy się, staramy się polskie artykuły uzupełniać tymi białoruskimi źródłami, a białoruskie polskie. Idealną, idealną sytuacją jest to, jeżeli w obu się udaje uzyskać tę samą treść, ale to jest, to jest bardzo trudne. Druga korzyść i tutaj wyszczególniłem to osobno, jako rzecz istotną, jest ratowanie języka białoruskiego. Język białoruski został zakwalifikowany przez UNESCO jako zagrożony wymarciem. Czy to polityka władz, czy też naturalne procesy powodują, że, że użytkowników języka białoruskiego ubywa, ubywa bardzo szybko, aż trudno uwierzyć, żeby w naturalny sposób w ciągu 10 lat, na przykład, osób, liczba osób porozumiewających się w domu językiem ojczystym spadła o 10%. Warto zwrócić uwagę na system edukacji. Tylko 0,2% studentów studiuje w języku ojczystym. W Mińsku, w stolicy, są tylko trzy szkoły z białoruskim językiem nauczania. No więc nie wygląda to najlepiej. Uważam, że Wikipedia jest tym miejscem, które ma szansę na ratowanie, albo przynajmniej zachowywanie wiedzy na temat języków, które są zagrożone wymarciem. Wszyscy wiemy, że Polska Wikipedia zajmowała się gromadzeniem informacji o języku wilamowickim. Istnieją Wikipedie Kaszubskie, śląskie, itd. tak Również jeżeli misją Wikipedii jest wysiłek zmierzający do tego, by docierać do ludzi z informacją o ich ojczystym języku, to warto wspierać białoruską Wikipedię, żeby, żeby zachowywać i rozwijać ją. w Tutaj w sposób graficzny pokazałem, jak dramatyczna jest sytuacja białoruskiej Wikipedii w Białorusi. Tylko od 1,6 do 1,8% użytkowników Wikipedii na Białorusi używa obu razem białorusko w Wikipedii. Ale wszyscy używają Wikipedii Rosyjskiej. A, aż 7? angielskiej. Tak, no tu prawdopodobnie w tej czarnej części są jeszcze te wszystkie pozostałe. Siedem w używa w angielskiej, to, więc jak widać, ja to interpretuję tak, że rosyjska Wikipedia jest po prostu znacznie większa i obszerniejsza w informacje niż białoruska, a angielska jest jeszcze większa. Więc pewnym czynnikiem jest, oczywiście decydującym czynnikiem jest to, że większość ludzi na Białorusi mówi po rosyjsku, ale też niebogatelnym czynnikiem jest to, Kipedia angielska i rosyjska są po prostu znacznie większe od białoruskich. Ludzie się spodziewają, że tam znajdą obszerniejsze informacje. No i korzyści społeczne. No, Nie ukrywam, że staramy się współpracować przede wszystkim z Białorusinami, którzy mieszkają na terenie Polski. To są dwie takie główne grupy. Jedni to są ludzie, którzy przybyli do dużych miast, np. do Warszawy. Studenci, często emigranci polityczni itd. To są ludzie bardzo aktywni. Dlatego, że to są ludzie, którzy opuścili swój kraj często właśnie z powodu swojej dotychczasowej aktywności. E, a druga grupa to są ludzie na Podlasiu, e, Białorusini rdzenni, e, którzy z kolei są właśnie bardzo mało aktywni i mamy z nimi mały kontakt. bo To jest głównie ludność wiejska. Więc e, praca z organizowaniem spotkań i inicjatyw związanych z białoruską Wikipedią. Pozwala nie tylko rozwijać białoruską Wikipedię, ale też pozwala integrować się w społeczności białoruskiej w Polsce, ponieważ spotykając się i robiąc coś razem, mogą wśród nich wyniknąć nowe znajomości, nowe pomysły, i może to prowadzić do ich w ogóle większej aktywności społecznej. Także poza Wikipedią. No i co do tej pory zrobiliśmy? Robimy warsztaty które polegają na całodziennym pisaniu białoruskiej wikipedii. Wygląda to tak, może tutaj przełączę na zdjęcie i jeszcze proszę wrócę do poprzedniego slajdu. Zapraszamy, zapraszamy Białorusinów i osoby, które znają język białoruski, np. Polaków studiujących białoruską filologię, do tego, żeby uczestniczyć w takim całodziennym maratonie pisania artykułów. No i to jest, zwykle są to osoby, które nigdy wcześniej nie pisały, więc doświadczeni edytorzy, po prostu pomagają im, oni sobie tam piszą, a my siadamy z nimi i pomagamy im. Najpierw jest część teoretyczna, w której opowiadamy, jaka jest misja, jaki jest sens działania porteli. No i później jest część praktyczna, gdzie każdy z użytkowników próbuje tworzyć swój własny artykuł. My po prostu podchodzimy do nich i razem z nimi pracujemy, pomagamy. Pierwszym takim spotkaniem było spotkanie w Warszawie w 2013 roku, na Uniwersytecie Kolegium Civitas, to jest w Pałce Kultury. Było około 20 uczestników. W tym nawet się udało znaleźć właśnie takich dwóch przedstawicieli Białosinów z Podlasia. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, takie gadżety z Wikipedii, no i wybraliśmy też najbardziej aktywnego uczestnika, który otrzymał od nas książkę specjalnie fundowaną przez Wikipedię o tematyce polsko-białoruskiej. To miał być taki motywator. Przyznam szczerze, że 20, 20 uczestników i dwóch prowadzących to jest Zła proporcja, dlatego że wiele osób, e, po prostu nie byliśmy w stanie poświęcić wystarczającego czasu każdej z osób, żeby z nią rzeczywiście popracować. Więc później, już odeszliśmy od tego pomysłu, żeby iść w taką ilość. Pracowaliśmy z mniejszą ilością osób. Tu są fotki z tego spotkania. Jak widać, są przedstawiciele mediów. Staraliśmy się powiadomić e, media białoruskie, czy białoruskie języczne, które działają w Polsce, żeby się pojawili. No i pojawi się rzeczywiście coś tej mnie. Kto był organizatorem? Oczywiście stowarzyszenie Wikimedia Polska bardzo nas wsparło, Był Masti, który, który razem ze mną prowadził zajęcia. Wikimedia Polska sfinansowała, sfinansowała to przedsięwzięcie. Między innymi kupiła klawiatury z Cyrylicą. No i no generalnie jakby stało za stroną finansową. Natomiast Białoruska Pamięć Narodowa to jest taka organizacja białorusinów działających w Polsce. Ludzie, którzy szukają śladów kultury białoruskiej u białoruskich bohaterów. Szukają w archiwach jakichś tam zapomnianych informacji o historii swojego kraju itd. i tak um, Dzięki współpracy um, ludzi, którzy się znają na Białorusi, ale nie znają się na Wikipedii i ludziach z Wikipedii, którzy znają się na Wikipedii, a może troszeczkę nie udało się uzyskać nową, fajną jakość na, na skrzyżowanie tych potencjałów. Jak widać, była dosyć duże, duże, duża reakcja mediów, ale można zauważyć, że głównie to te białoruskie media niezależne, nie tylko państwowe o tym informowały i to głównie były te, które funkcjonują poza granicami kraju. Właściwie tylko jedna redakcja, czasopisana Nasza Niwa, jest w Mińsku i to jest taka średnia opozycyjna. Państwo hmm. media właściwie nie informowały. To są wycinki z, z takiej białoruskiej prasy, właśnie z, z mediów, z internetu. I niedługo później się miało miejsce wydarzenie w Pradze. Białusini z Pragi byli bardzo pod wrażeniem tego wydarzenia w Warszawie. Zaprosili nas, żebyśmy również zorganizowali coś podobnego w Pradze. W Pradze również jest sytuacja w Było około 10 uczestników i tutaj troszeczkę inaczej praca wyglądała. Pracowaliśmy tak trochę bardziej w grupie. Tak to wyglądało. Byli również, jak widzicie Państwo. Uczestnicy w wieku 70, plus, co było bardzo fajne. Też są. Tak, tak, tak. Nie mówię, że, że, że udaje się przyciągnąć nie tylko młodzież czy studentów, tylko w ogóle ludzi bardzo różnym wieku. Bo to jest często trudno jest dotrzeć do, do osób starszych, jeśli chodzi o, o, o taką sprawę komputerowe. No i to jest właśnie uczestnik, który, który nie mniej więcej, dostał nagrody, gadżety. No i biało-czerwono-biała. Tak, tak, tak. Zaraz o zaraz, zaraz tym wspomnę. No czy może od razu o tym wspomnę teraz. Był pewien problem związany z tym przedsięwzięciem, dlatego że w siedzibie tej organizacji wisiała biało-czerwono-biała flaga. To jest flaga narodowa Białorusinów, którą, która w tej chwili na Białorusi jest zakazana. Można, można mieć za nią bardzo poważne problemy. Ona się pojawia czasami na demonstracjach opozycji. No i ludzie są aresztowani i represjonowani za nią. Natomiast dosyć powszechnie jest używana poza granicami kraju przez różne organizacje, nie tylko polityczne, ale także kulturalne. Takie jak na przykład właśnie organizacja Pachonia, o której gościliśmy. No i problem polegał na tym, że przedstawiciele białoruskiej Wikipedii oprotestowali to, bo powiedzieli, że to jest mieszanie polityki w Wikipedię i oni sobie tego stanowczo nie życzą. Ponadto powiedzieli, że to jest stwarzanie zagrożenia dla nich e Ponieważ coś takiego trafi do mediów i później władze będą kojarzyły Wikipedii z polityką i oni nie chcą się tak narażać, to że tu jest pewien dylemat, no bo jak przechodzimy do takiej organizacji, no to nie powiemy im zabierajcie te flagi, osuwajcie je, bo oni nas po prostu wyrzucą, więc jest tutaj dylemat, albo staramy się chronić tych Wikipedystów, którzy działają na Białorusi, albo jednak hołdujemy w zasadzie wolności słowa, bo jeżeli byśmy ograniczali takie rzeczy, to byśmy sami stawali się cenzorami, którzy działają na rzecz Łukasza. 5 minut zostało. Uh -huh. e... No tutaj też, właśnie o. E... Dobra, następne wydarzenie. Następne wydarzenie miało miejsce w Wilnie, to był również warsztat. Było 10 uczestników, są 13 artykułów. Podobne zasady. E tak bym to wydarzenie. Proszę zwrócić uwagę na Telemost, który się tam pojawia na ekranie. To jest Telemost z białoruską organizacją Falanster, która w tej chwili jest chyba najbardziej aktywną organizacją na Białorusi, która działa na rzecz, na rzecz wikipedii. I bardzo serdecznie zachęcam do współpracy z nimi. Są naprawdę bardzo fajnie ludzie. I biorąc pod uwagę pewno, pewien marazm, jeśli chodzi o o administratorów i generalnie o tą społeczność Wikipedii Białoruskiej, to w z nimi ten falaster, chociaż zajmuje się nie tylko Wikipedią, ale także wolnymi, wolnymi treściami, wolnymi mediami i tak dalej, są, są najbardziej aktywni na polu Wikipedii. I to jest kolega, który, który jest z tradycyjnej białoruskiej wyszywanca. No i to są media, które, które opowiadały o tym darzeniu. No i najnowsze wydarzenie miało miejsce w Poznaniu w tym roku. E, makaria nam pomagała, była, była brawo dla nich. E, była, była jedną z prowadzących. E, mieliśmy ośmiu uczestników. Część uczestników było najmniej, to wydarzenie było najbardziej udane, dlatego że rzeczywiście mogliśmy z nimi popracować. Powstały bardzo fajne, dosyć duże objętościowe. Akcji. Tak to wyglądało. To było w kawiarni. Kawiarnia sobie normalnie działała, a my robiliśmy spotkanie. I deszcz padał. Padał deszcz, także siedzieliśmy sobie w środku było sympatyczne. No i ostatnie wydarzenie, które jest związane z polsko-białoruską współpracą. Tutaj już nie warsztat, a ekspedycja, która miała miejsce na Podlasiu. W 2013 roku wybraliśmy się samochodem na tereny zamieszkane przez białoruską mniejszość narodową. Robiliśmy zdjęcia. Było pięciu uczestników. Ja byłem jednym Polakiem, reszta była czwórka Białorusinów. Staraliśmy się wybrać osoby, które są.. Które przy okazji mogłyby się nauczyć robienia zdjęć. No, generalnie staraliśmy się tych Białorusinów również tak aktywizować troszeczkę społecznie. To jest zdjęcie z białoruskojęzycznej szkoły im. Traszkiewicza w wielsko-podlaskim. Pan dyrektor przyjął nas bardzo, bardzo życzliwie i zaprosił nas, żebyśmy też zrobili u nich taki warsztat. Także z wielu miejsc dochodzą głosy, żeby coś takiego kontynuować. To jest to, że to jest dobry pomysł. Jak widać w szkole państwowej również są te biało-czerwono-białe flagi. Także w polskiej szkole, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby to były jakieś opozycyjne, nielegalne symbole. A to jest Białoruskie radioracja, Racja, która się mieści w Białymstoku. No i tam fotografia, gdzie zabytki zabytki związane z prawosławiem. A to jest e, taki pan, który pisze książki o historii Białorusinów na Podlasiu. Reklowa no, no, tak, zudra. No tak, tak, tak, tak. tak widząc panorama. To jest duża no. Grabarka, takie najświętsze miejsce prawosławne w Polsce. Minuta została. Dobra, już kończę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pytania, komentarze? Nie ma żadnych pytań, komentarzy. To ja dodam od siebie. Ten temat on jest trochę znany u nas. Faktycznie kwestia tych dwóch to się działo w po 2007. Ten temat zaistniał na naszym spotkaniu w Białowierze Miał wtedy takie krótkie wystąpienie, ponieważ trochę tym interesowałem i troszkę wiem, jak to się wszystko odbywało i później śledziłem tą całą dynamikę. Jest też moment wydany w tej Podać no i faktycznie potwierdzam to, co Tomasz przekazuje, że sytuacja tak na Białorusi wygląda. Abstrahując zupełnie od naszych zasad, tej neutralności, nie mieszając się do polityki, to no, no faktycznie w tej chwili jest bardzo, bym powiedział, niewesoła. Tak bym to nazwał. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.